Rozdział trzeci Józef w Egipcie miał wizję nefitów. Pan powiedział mu o Józefie Smithie, widzącym w ostatnich dniach, który będzie jak Mojżesz i który przyczyni się do ujawnienia Księgi Mormona. Mówię teraz do Ciebie, Józefie, ostatniego z moich synów. Urodziłeś się na pustyni podczas moich trudnych doświadczeń w dniach mojego największego smutku, Zrodziła Cię Twoja Matka. Niech Pan także dla Ciebie poświęci tę ziemię, która jest wybrana ponad wszystkie inne, aby była Twoim dziedzictwem oraz dziedzictwem Twego potomstwa, razem z potomstwem Twoich braci, dla Waszego bezpieczeństwa na zawsze, jeśli będziecie przestrzegać przykazań świętego Boga Izraela. I teraz, Józefie, ostatni z moich synów, urodzony na pustyni podczas moich trudnych doświadczeń, Pan będzie Ci błogosławił na wieki i Twoje potomstwo nigdy nie zostanie całkowicie wyniszczone. Jesteś moim synem, a ja jestem potomkiem Józefa, uprowadzonego w niewoli do Egiptu, któremu Pan dał wielkie obietnice. Józef widział nasze czasy i otrzymał obietnicę od Pana, że spośród jego potomstwa Pan Bóg wywiedzie sprawiedliwą gałąź dla domu Izraela, nie Mesjasza, lecz gałąź, która zostanie odłamana, a mimo to nie będzie zapomniana w spełnieniu obietnic Pana, że Mesjasz objawił się im w ostatnich dniach w mocy i wyprowadzi ich z ciemności na światło, z ciemności ukrycia i niewoli na wolność. Oto Józef świadczył, mówiąc Pan, mój Bóg, powoła widzącego i będzie on wybranym widzącym dla mojego potomstwa. Józef powiedział Tak, powiedział mi Pan. Powołam spośród Twojego potomstwa wybranego widzącego, który będzie miał uznanie u Twojego potomstwa i nakaże mu, aby dla Twojego potomstwa, a więc swych braci, dokonał dzieła które będzie miało dla nich wielką wartość, albowiem poznają przymierza, które zawarłem z Twoimi ojcami. I dam Mu przykazanie, aby Jego pracą było tylko to, co Mu nakaże. I uczynię Go wielkim w moich oczach, gdyż będzie dokonywał mojego dzieła. I będzie On niczym Mojżesz, o którym powiedziałem, że Go powołam, aby wyprowadził mój lud z niewoli domu Izraela. Mojżesza powołam, aby aby wyprowadził Twój lud z niewoli z ziemi egipskiej, a widzącego powołam spośród Twojego potomstwa i dam mu moc, aby przekazał moje słowo Twojemu potomstwu. I dam mu moc nie tylko dla przekazania mojego słowa, mówi Pan, lecz także dla przekonania ich o prawdzie mojego słowa, które uprzednio mieli. Dlatego Twoi potomkowie, a także potomkowie Judy będą pisać, i co zostanie zapisane przez Twoich potomków, a także to, co będzie zapisane przez potomków Judy, zrośnie się razem, aż do wykazania fałszywych doktryn, zaprzestania sporów i ustanowienia pokoju pośród Twoich potomków oraz zaznajomienia ich w ostatnich dniach z ich ojcami i z moimi obietnicami, mówi Pan. I ze słabego uczy Go silnym. Gdy rozpocznę moje dzieło pośród całego mojego ludu, aż do zgromadzenia Ciebie, domu Izraela, mówi Pan. Tak prorokował Józef. Pan będzie błogosławił tego widzącego. I ci, którzy będą się starali go zniszczyć, zostaną zawstydzeni, albowiem spełni się obietnica, którą otrzymałem od Pana, dotycząca mojego potomstwa. Oto jestem pewien spełnienia tej obietnicy. Będzie on nazwany po mnie i po swoim Ojcu i będzie mi podobny, albowiem to, czego Pan dokona poprzez Niego, mocą Pana przywiedzie moje potomstwo do zbawienia. I tak prorokował Józef. Jestem pewien tego, nawet tak pewien jak obietnicy o Mojżeszu, gdyż Pan mi powiedział, zachowam na zawsze Twoje potomstwo. I Pan powiedział, Powołam Mojżesza dla Twojego potomstwa i dam mu moc w łasce i rozsądek w pisaniu. Jednak nie ułatwię mu wymowy, by nie mówił wiele i nie uczynię go mocnym w mowie, ale napiszę mu moje prawo palcem mojej ręki i powołam innego, aby za niego przemawiał. I Pan powiedział mi – Powołam także proroka na podobieństwo Mojżesza dla Twojego potomstwa i wyznaczę mu innego, aby przemawiał. I spowoduję, że wyjawi Twojemu potomstwu, co spisali Twoi potomkowie i ten, który będzie za niego przemawiał, będzie Twoim potomkiem i on to ogłosi. I zapisane przez niego słowa będą słowami, które według mojej mądrości mają być dane Twoim potomkom. I będzie to, jak gdyby Twoi potomkowie wołali do nich z prochu, albowiem znam ich wiarę. Będą oni wołać z prochu, nawołując swych braci do nawrócenia, nawet gdy przeminie po nich wiele pokoleń. I stanie się, że ich wołanie rozejdzie się w prostocie ich słów. Na skutek ich wiary, ich słowa wyjdą z moich ust do ich braci, którzy są Twoimi potomkami. I według ich wiary uczynię silnymi ich słowa, aż przypomną sobie obietnicę, którą dałem Twym ojcom. W ten sposób mój synu Józefie, mój praojciec, prorokował. A więc jesteś błogosławiony z racji tej obietnicy i Twoje potomstwo nie zginie, albowiem przyjmą słowa tej księgi i powstanie pośród nich człowiek, mający wielką moc, który dokona wiele dobra w słowie i w czynie Będąc narzędziem w rękach Boga Aby przez wiarę czynić wielkie cuda I to co ważne w oczach Boga Aż wiele zostanie przywrócone domowi Izraela I potomstwu Twoich brać. Błogosławiony jesteś Józefie Jesteś jeszcze mały Słuchaj więc swego brata Nefiego I stanie Ci się według tego co zapowiedziałem Zapamiętaj słowa umierającego Ojca. Amen.